Oficjalnie przy mikrofonie czasem mam takie akcje, że patrzę za okna, tam deszcz pada i ulicę mokną. numer raz TD, jak pierdolony dokszą muzyka, życie, planty i pogląd za forsą, myśli pod kontrolą znów mi się pierdolą oficjalnie przy mikrofonie, to deszcz który pada w warszawskim betonie dążę ku ochronie, robię krok do przodu, mam szłonie nie stwarzam problemów, nie za sukcesem donię wytrwały przy swoim, bo swojego właśnie bronię, co ma się spalić niech spłonie, to są rozgryw Dzieli w nowym sezonie. Siedzę w tym głęboko jak w Simberiksonie. Oficjalnie przy mikrofonie, kończymy. Z honoru jednego, a po dwóch w A gdybyś miał urodzić się znów, to tylko w Warszawie i tylko tu. Bo gdybyś miał urodzić się znów, to tylko w Warszawie i tylko tu. tu, tu, tu. Ozdupę, ozdupę, ale mocny towar. Prosty, mam moc. Staryf, mam moc. Co robimy? Zmieniamy stary klimat, ja nie mogę z tym hardcore, kurde mi to wykańczam, to no stary, no. nie mam pasy na to. Umer raz, tak pospolicie Poznajesz mnie teraz i poznajesz mnie pobicie Unoszę się do góry, gdzie mnie chmury pogrążone Zamyślony, chcę być wolny Szukam punktu zaczepienia. Z tdf mam dużo do spełnienia Jeszcze jednego i jedno jeszcze To co na moim mieście Ja i ten człowiek we wspólnym projekcie Warszawski deszcz i rozum to jak chcesz Mam przepalone płuco, gardło też Siła jest to by wiesz i tylko w to wiesz Masz swe zasady, ich się strześć To jest deszcz dla miasta, żeby trudy zmyć Jest dla duszy, żeby mogła żyć To warszawski deszcz, TDF z numerem Przejdę przez czas jak przez zakazaną sferę, jestem wciąż czysty i wciąż pieprze giderę. Nie chcę celować i nie chcę stać się celem, muzykę celebrować i do niej się kierować, wyobraź coś sobie Jak puszczam blanta w obieg, niech macha ściągnie każdy mój człowiek Niech spojrzy na świat pod ciężkim powiek, niech trochę czasu poświęci sobie Największa siła jest w głowie, jest w tobie Oficjalnie przy mikrofonie Oficjalnie przy mikrofonie, Oficjalnie przy mikrofonie, Oficjalnie przy mikrofonie, panie.